Czekasz, na kreche a tu się nawet na tym okresce Ekwilibrystyka <grystyczny> języka jest wtedy lepsza To dawaj pieniążka O czuję we mnie pieniądz A masz mój portfel? Wiesz co, portfel nie dawałeś co jakiś ruchaj się przygotowyjmy. Next level. Pomimo Double R. On the instrumental. Da. Next level, mission complete Pilot opuszcza kokpit, o, osiągnięty Pułap, wyjść tych zwrotek dotknij, w obrzeczki Ustawiam coś tam, próbuję przeskoczyć Choć bez kitu są chwile, że mam tego Dosyć, kosić niechaj za szacunek I propsy, kartek, projektów Bitów pełne stosy, Mienowski, Cały czas szlifuje człowiek diament A moje drugie imię to Pierdolony alfabet, rap Z kaset puszcza obrad, potem pierwsze klipy Cegły, taczki, wykałaczki z Ameryki Dziś ram z nim jointa i wracamy Do klasyki, nie może się Doczekać naszej przekozackiej płyty Cel obrany pociąg do złoty wielki Zajawa tętni A jedyne co tuć pam to dźwięwerki teksty, Kitra w kielni Dlatego luźny spodzień Kombinator blantów, opróżni każdy worek To ci powiem, że serio wiem co robię A kolejny poziom zdobywam z każdym następnym krokiem Kroczę z Bogiem, choć kościół omijam łukiem Przestałem tam chodzić odkąd mają to za fuchę Pośród stada wilków jestem such chłopem A drzwi, które są zamknięte rozpierdalam butem Rozpierdalam butę, Beto erdo wulta. Ja. Nie osiągnąłem wielu, chciałoby powiedzieć mi Dziś w Leteli, studio tak Spełniam sny, Impnę w pysk PRW, next level gry Celny za trzy rzut, jak kiedyś mój ziomek. Do kosza na boisku, niemal wszystkie trafione. piłka poszła w kąt Praca żona i potomek W wieku się znamy, pustego zderzamy Kielonem i za to brat polej, gdy lenivie Wbijam na szczyt grać, support RS, luka Lata wstecz, dla mnie zaszczyt Stoję tu by walczyć, nie wracać na tarczy Jak obrońcy Sparty, póki tu w Nie braknie, staram się kreować Niech serować choć tak łatwiej Czuję mogę wszystko osiągnąć i spierdolić Na bitach pewny siebie życie rwie się spod kontroli Bez sensu jak klipy z koncertu bez foni Jak gdyby moje życie reżyserował komik Gry kolejny poziom uważam za zaliczony Uważam za zaliczony Kryj, i wszystkim kurwą A jak? To, to, to. Weź to, sprawdź. Jebacz hejterów. Pomimo różnic wieku. Bę, bę. Jebie nam się wstyki już, ale nikomu o tym nie mów.